Wibracja 87 gwiazdna Brama. Do tej pory konsekwentnie pracowałeś nad podniesieniem swoich wibracji, skupieniem myśli na miłości i przezwyciężeniem osobistych dramatów. Trening 111-dniowy może stanowić dla ciebie nie lada wyzwanie. Dlatego jeżeli zrobiłeś sobie kilka dni wolnego lub zapomniałeś o kilku lekcjach, nie przejmuj się. Sam fakt, że dotarłeś aż tutaj, Udowadnia, że na poważnie podszedłeś do tej pracy. Gwiezdna brama jest kolejną czakrą wyższej energii, z którą dziś się połączysz. Znajduje się tuż nad czakrą gwiazdy duszy i reprezentuje twoją zdolność przyciągania wsparcia wszechświata i manifestacji różnych kwestii w życiu. Często wyobrażam sobie gwiazdną bramę jako miniaturę Drogi Mlecznej. Jest to miejsce reprezentujące moje połączenie z Wszechświatem, więc wizualizuję je sobie tuż nad moją głową. Ta spektakularna czakra pozwala nam realizować marzenia, aspiracje i cele dzięki umieszczeniu ich w wirze energii Wszechświata. Wibracja na dziś Połącz się dziś z gwiezdną bramą i zapoznaj się z energią kosmosu. W tej chwili nad twoją głową znajduje się mini galaktyka która posłuży jako katalizator twojego połączenia z całym wszechświatem. Nic nie musisz robić z tą energią. Unieś jedynie swoją własną na tyle, aby ją wygodnie poczuć. Bardzo łatwo jest połączyć się z Gwiezdną Bramą, niemniej jednak jej energia może cię przytłoczyć. Teraz skorzystaj z następującej intencji. Jestem gotowy, by połączyć się z moją Gwiezdną Bramą. Poświęć 10 do 15 minut na medytację. Usiądź na podłodze, aby połączyć się z ziemią. Z każdym oddechem wyobrażaj sobie, jak przyciągasz do swojej aury energię gwiazd. Utrzymuj taki stan przez następne 20 do 30 oddechów. Następnie ujrzyj siebie bezpiecznie zawierzonego w sercu wszechświata, przestrzeni wypełnionej czystym potencjałem. Jesteś teraz połączony z całością możliwości. Kiedy powrócisz, przejdź do pozycji dziecka, patrz, strona 69. Wypij dużo wody i zjedz coś, co ściągnie cię na ziemię, na przykład gorzką czekoladę. Podziel się wibracją stanowię jedność z kosmosem.